Witam Was, dla Was jest piątkowy poranek, dla nas jest akurat sobotnie, bardzo późne popołudnie, w, w zasadzie wieczór. Siedzimy teraz e, na Placu Zbawiciela w Warszawie. Ewakuowaliśmy się tam pod klub, w którym będzie odbywała się impreza, e, after party w festiwalu Komiksowa Warszawa. Przyjechaliśmy tu spod Pałacu Kultury, gdzie ten festiwal się odbywał. Ze mną jest Rafał Szłapa, człowiek, który w zeszłym roku wydał swój autorski komiks na Międzynarodowym Festiwalu Włodzi. Pierwszy tom komiksu Blair. Blair, dla tych, którzy nie mieli jeszcze niestety okazji się z nim zapoznać, a szkoda, bo powinni, to jest komiks o polskim superbohaterze. O facecie, który ma niezwykłą moc, która jest w zasadzie, teoretycznie przynajmniej, wykorzystywana do czynienia dobra. Człowiek, który jest w jakiś sposób sterowany, który został prawdopodobnie stworzony przez tajemniczą organizację. Mamy więc tutaj pełnokrwistą, taką klasyczną, superbohaterską opowieść i Rafał właśnie, który jest jednocześnie i scenarzystą, i e, twórcą oprawy graficznej, do tego komiksu zgodził się podzielić trochę e, uwagami, jakąś taką swoją historią w pracy nad tym. No dobrze, a, a co z pytaniami pomocniczymi? No więc może tak... E, Skąd w ogóle wziął się Blair? A to jest długa historia, ale spróbuję w skrócie. Myślę, że przed premierą drugiego prawdopodobnie będzie taki krótki short o tym, skąd się wziął Blair, więc wszystkiego nie mogę ujawniać, żeby chociaż troszkę było to, było to ciekawe. Natomiast początkowo to był ich za zlecenie. Miał być do pewnego magazynu, wtedy, który miał redakcję w Krakowie, potem w Warszawie, teraz znów jest w Krakowie, czyli do przekroju. I oni potrzebowali short, o komiksie. Taki komiks o komiksie, czy nawiązujący do komiksu. To miał ilustrować jakiś artykuł komiksowy, właśnie komiksowi poświęcony. No i cóż, coś takiego zrobiłem. Potem się okazało, że przegrałem z, z Kasprzakiem. Słusznie zresztą, bo on dużo lepiej rysuje. No i yy, gdzieś ten bler się pałętał. Jeszcze właśnie nad blerem nie nazywał. Nosił S na piersi, w ogóle się było śmiesznie. No ale. Yy, Gdzieś ta historia kiełkowała, rozwijała się. Potem to był cykl takich odcinków w arenie komiks. No, nie najlepszych już teraz z perspektywy czasu. Później postanowiłem to poskładać. Okazało się, że niczego sensownego z tego, co było w arenie, poskładać się nie da. I yy, stanęło na tym, że trzeba właściwie tę historię napisać w większości od nowa, jako pełnomatrażową. No i to już sobie trochę trwało, no jakby no, po, po, pocięte przez mnóstwo innych zajęć. Jak mi się dziecko urodziło, to zebrałem się w sobie i nie tylko narysowałem, ale i wydałem. No, tak? no właśnie, bo mm, tu mówisz, że historia powstawała trochę na raty, a na blogu wlera i przed wydaniem wrzucałeś zajawki. Miałeś co najmniej kilka podejść do oprawy graficznej, różne sposoby, raz był malowany, raz był rysowany, różne sposoby kolorowania, takie eksperymenty, czemu tak? Czy uporządkujmy to? On był tak, na początku rysowany był w arenie, wtedy wydawało mi się, że umie rysować realistycznie, ale no, trzeba było jeszcze dużo się nauczyć, yy, więc poszedłem tym tropem, że ludzie entuzjastycznie podchodzili do moich malowanych rzeczy. Zwo zrobiłem zajawki i namalowałem 32 plansze tak naprawdę, Blera. Większość tych planż jest, jest, jest, jest już w albumie, tylko że przerysowanych ponownie. No i w takiej formie malowanej to miało być wydane przez Kulturę Gniewu, ale okazało się, że oni chcieli to zrobić jako zeszyty. Te zeszyty musiałyby się ukazywać no, w cyklu na pewno nierocznym, a niestety przy takim malowanym komiksie no to trzeba czasu założyć, wo, no na pewno nawet więcej niż dwa razy tyle niż przy rysowanym. No właśnie, bo Ostatecznie ta wersja, która trafiła do albumu, nawet jeżeli jest oparta na tamtych planszach, bo tak jak było widać w porównaniach, powiedzmy, jest tworzona zupełnie inną techniką. Tak, tak. Znaczy, miałem później epizod współpracy z magazynem kobiecym Bluszcz i y, przy tym Bluszczu wypracowałem przy jednej historii taki sposób rysowania, który był akceptowalny z jednej strony przez... Y, czytelników, przez zamawiających w tym wypadku również a, i przeze mnie, a z, a z drugiej strony dało się to robić w miarę szybko. No i dzięki temu właściwie ten album powstał, no bo mogłem go rysować szybko i No właśnie ile, yy, jak długo powstawała ta ostateczna, wydana wersja Blera? On w dwóch rzutach powstawał pierwsze 20 stron to tak się międliło przez rok w 2009 się zaczęło w zeszłym roku zawiozłem demo chłopakom na, na właśnie komiksową Warszawę. No i tam kultura się zostawiała, a ja dołożyłem tego na następne 26 stron, które właściwie zrobiłem w 3 miesiące. No właśnie, ja pamiętam, widziałem to demo, ono było... Słuchajcie, nie, niesamowita rzecz, bo przyszedł autor z gotowym, jednym egzemplarzem komiksu właśnie po to, żeby pokazać. E, tu mówi, że tak należy robić może. Ostatecznie kultura go jednak nie wzięła, więc kto wydał Blera? Na blogu był tajemniczy wydawca z Sycylii. Tak, znaczy Sycylii z Monty Pythona trochę, bo Ludzi Verkotti to postać z Monty Pythona. Przypominam, Ludzi Verkotti był menadżerem skoku przez kanał La Manche. I uznałem, że idealnie pasuje do samodzielnego wydawania w Polsce, albumu komiksowego. To też jest taki absur absurdalny sport, absurdalny wyczyn, który no, yy, pewnie się nie uda, <gry> ale jakiś szum medialny wokół niego może powstać. Natomiast yy, wracając tak poważnie do kultury, kultura chciała wydać, tylko że kultura nie miała terminu, a ponieważ ja w ogóle funkcjonuję, termin jest takim batem, który... Po, yy, no potrafi sprawić cuda. Dzięki terminowi mogę narysować w krótkim czasie komiks. Myślę w przyzwoity sposób. Także kultura tego terminu mi dać nie mogła w zeszłym roku. Ja bałem się, że jeżeli coś takiego nie nastąpi, to minie kolejne 10 lat. Bo to się znów rozbebła. No cóż, nie ukrywajmy, ja muszę zarabiać na życie i nie, nie, nie, nie zarabiam komiksami. Także... Żeby znaleźć ten czas niezbędny na narysowanie komiksu, no to trzeba, powiedzmy, jakoś sobie ten czas ustalić, wykroić, wiedzieć do kiedy, wiedzieć w którym momencie jest granica, no i okazało się, że jeżeli kultura mi tego nie daje, to muszę sobie sam narzucić jakiś, jakiś tutaj rygor, tak też zrobiłem, to był pomysł zresztą mojej żony, Mówi, a wiesz co, to weź wydaj to sobie sam. Tak zrobiłem, nie żałuję, fajne jest. No, ludzie generalnie, którzy czytali, w większości są zadowoleni. Ja zdaję sobie sprawę, że, że można by tam wytykać różne rzeczy tej historii, ale myślę, że spełnia pewne założenia, które, które jej postawiłem. Bardzo jestem z tego rad. No dobra, ale to duże ryzyko. Sprzedałeś nerkę, wziąłeś hipotekę na dom, bo jednak... Wydałeś Blera w dosyć dużym nakładzie Tych, którzy mniej się orientują W tym wszystkim może to śmieszyć Nakład tysiąc egzemplarzy Nakład tysiąc egzemplarzy w przypadku wydania komiksów w Polsce To jest nakład już dosyć spory Generalnie większość oscyluje między 200 a 500 Na ile duże jest ryzyko takiej inwestycji? pewno jest to ryzyko. Ja podchodzę do tego tak, że nie liczyłem, że sprzedam cały tysiąc w pierwsze trzy miesiące od, od premiery i że zarobię, Bóg wie ile. E, okazało się, że wydrukowanie, że różnica między zrobieniem 500 a tysiąca nie jest aż tak duża finansowo, ponieważ e, cena egzemplarza tak jakby spada, im więcej, im więcej jest z tych komiksów, więc może powiedzmy lepiej zrobić więcej, bo on już jednak jakieś, jakaś część osób do, do, do tego komiksu dotrze, prawda? Być może teraz zrobiłbym mniej Zobaczymy na jesień, kiedy będzie drugi bler. Natomiast no, okazuje się, że w dzisiejszych czasach Zwykłego człowieka, tak jak, jak ja Stać na, na samodzielne wydanie komiksu. No, kiedyś pewnie to byłoby zupełnie abstrakcyjne Teraz okazuje się, że te ceny drukarni Na tyle no, stały się przyjazne Przyjazne takim małym małym producentom, że, że można, można takie ryzyko podjąć bez właśnie ryzyka, że nerki, żona, dom, nie wiem i wszystko. Czyli generalnie rzecz biorąc nie było tak źle, po pierwsze, ja przyznaję, że ja też troszeczkę wiem o co chodzi, bo wydawnictwo Dolna Półka również funkcjonuje trochę na podobnej zasadzie, my zrobiliśmy kiedyś zrzutę i cztery lata z tamtej zrzuty pomnażając ją nieznacznie, nadal wydajemy komiksy od premiery pierwszego Blaira minęło trochę ponad pół roku, no sporo ponad pół roku bo on wyszedł w październiku, a mamy już powiedzmy połowę maja jak wygląda teraz ta inwestycja, czy Blair się sprzedał, czy Blair się zwrócił przynajmniej czy kaszty druku chyba już powoli się kończą zwracać <śmiech> więc jestem bardzo zadowolony, ponieważ stało mi jeszcze dużo komiksów, a jestem na zero Yy, tak mówię, no, nie robi się tego, żeby zarabiać w Polsce w ogóle chyba, nie wiem, czy, czy ktoś yy, może Egmont, który funkcjonuje na zasadzie normalnej firmy ale te wszystkie mniejsze wydawnictwa to, to trudno powiedzieć, żeby to było główne zajęcie dochodowe to zawsze jest hobby tak samo jest w moim wypadku, więc fajnie, jeżeli jakaś tam kasa dodatkowa na piwo, czy, czy na loda dla córki będzie <śmiech> to, to tak <śmiech> no dobra, ale mimo tego, że z tego nie ma dochodu poświęcasz czas teraz przygotowujesz się do tego żeby znowu na MFCE w kolejnym październiku wydać drugi album Wlera i to jest uważam osobiście fajne tempo bo znane są przypadki komiksów których pierwszy album wyszedł i mijają lata w przypadku niektórych mija 5 lat na przykład i drugiego albumu cały czas nie ma a Rok to i tak jest dużo. Czy to wystarczy, żeby ludzi, którzy kupili pierwszego blera utrzymać? Znaczy, jesteśmy świeżo po takim dniu, gdzie przyszło na stoisko parę osób. Przynieśli blery zakupione w Łodzi. W ogóle uderzające było to, że nie założyli, że będę. To bardzo miłe. Gdzieś tam rzeczywiście w programie się podobno pojawiłam. Nie, myślę, że tak, że przez rok to, to nie zapomną, a jednak to jest przyzwoite tempo. Rzeczywiście, gdyby się, gdyby się coś zdarzyło, przecież mamy jeszcze parę miesięcy, a ja jeszcze mam dużo rysowania, a gdyby się coś zdarzyło i nie wyszedł, no to może być samobójstwo dla tego tytułu, także, także tym bardziej, że mam dużo ciekawego jeszcze do powiedzenia w ramach tego komiksu i szczerze mówiąc ten drugi album to jest... Wszyscy, którzy narzekali, że pierwszy jest prowadzeniem, historią niedokończoną, że czegoś im wyraźnie brakuje, że coś by tam jeszcze chcieli, no to myślę, że, że tym razem to dostaną, bo, bo właśnie w drugim będzie to coś, czego, czego, czy, do czego wprowadzał pierwszy. No właśnie, uprzedziłeś pytanie, dlatego że atmosfera przed wydaniem pierwszego albumu była dosyć mocno podgrzana, Blair... Był w zasadzie dosyć mocno oczekiwany, nawet ktoś pokusił się gdzieś o stwierdzenie, że taki legendarny, zapowiadany od dawna komiks Rafała. E, czyli co, e, tempo troszeczkę przyśpiesza w drugim numerze, w drugim albumie. E, coś możesz zdradzić, co się dzieje z głównym bohaterem dla tych, którzy czytali pierwszy. Czy znaczy tak, jak, jak, taką lotkę dzisiaj rozrzucałem, gdzieś tu mam. Teraz. Boję się, że ulotki nie będziemy mogli pokazać w podcaście, ewentualnie reprodukcję będę nie, mógł zamieścić. Nie, to jest taki tekst właśnie, ja, ja przeczytam ten tekst. Był już kiedyś w historii człowiek, który miał ocalić swój naród od nędzy, sprawić, że nikt nie zazna głodu, bezrobotni dostaną pracę, chorzy będą leczeni, a na wszystkich spłynie spokój i dostatek. Miał czynić swój kraj potężnym i zasobnym, bez względu na cenę. I poniżej jest jeszcze hasło, że piekło jest dobrymi chęciami wybrukowane. I myślę, że no, nie wiem, czy tu jest spoiler jakiś do drugiego, ale to już dużo o tym drugim mówi w jakiś sposób, bo ja nie chciałem robić komiksu o superbohaterze. Wiem, że wiele osób tak przyjęło. Dzisiaj ktoś mnie pytał o moce, kto jeszcze, jakie moce się pojawią, jacy pojawią się wrogowie. Nie, no bo nie rzeczywiście... Stanie, za tą <laughs> tak, ale Blair jest postacią, która faktycznie ma taki superbohaterski origin jest tajna organizacja, jest laboratorium Facet, tutaj troszeczkę zdradzę tym, którzy nie czytali pierwszego albumu, facet wzięty z wypadku w zasadzie, z wrakami w pamięci, więc tak naprawdę no, wszystko było budowane pod Superherosa i kilka jakiś takich jego działań, akcji, które mieliśmy okazję w pierwszym albumie oglądać, też gdzieś bardzo mocno ugruntowują ten wizerunek takiego ibermensza, jednak kogoś, kto ma jakiś cel i kto, kogoś, kto umie więcej, potrafi więcej, może więcej niż przeciętny zjadacz chleba. No tak, no. Znaczy, to była historia faceta, który miał gównie, ma, ma gówniane życie. Yy, może więcej jeszcze coś na ten temat się pojawi w dwójce. Jakieś dopowiedzenie. A że miał, miał życie na tyle nieciekawe i nijakie, że, że tak by przyjął pewną narzuconą mu rolę. Tylko, że to narzucenie no to też jest, ma charakter jakiegoś kieratu. I Im dalej w las, tym, tym ten kierat będzie bardziej widoczny. Yy, chciałem zrobić komiks super o superbohaterstwie. No właśnie, czy tutaj nie ma tak troszeczkę nawiązania do tego, co Barry Windsor-Smith zrobił w Broni X z Loganem? Facet, który żył życiem zupełnie miałkim, bez znaczenia, tak, tak naprawdę bił się i upijał na zmiany i nagle... Yy, Został no, w zasadzie wbrew swojej woli włączony do wojskowego eksperymentu, miał stać się super tajną bronią. Nie zepsuję żadnej niespodzianki, jeżeli powiem, że Logan ostatecznie pozabijał swoich oprawców i uciekł, żeby zrobić to po swojemu. Czy możemy spodziewać się, że to nawiązanie pójdzie w bleże dalej? Bler nie zabija swoich oprawców. Z Loganem to jest tak, że na Loganie ciąże tak jakby cała tradycja związana z tą postacią, całe, całe takie... Ech, wiem, że jest jakieś słowo na to, ale teraz akurat nie, nie, nie przychodzi mi do głowy, ale cały ten ciężar bagażu, który Logan nosi chyba dla 60-tych, bo wtedy nie wiem, kiedyś ta postać narodziła w 60-tych, czy na początku 70-tych, tak. tak naprawdę... Tak, fajne to było, że Logan był sukłym facetem, który się bił i tak dalej, ale cały czas wiemy, że to jest Logan i że mało tego, to że on tam zażyna jakichś złych naukowców i tak dalej, to i tak wiemy, że on potem przydzieje to swoje żółte ubranko i będzie, będzie po stronie dobra i tak dalej, czyli y, można coś opowiedzieć y, o genezie bohatera, można tutaj jakieś fikałki powyprawiać, ale y, pewne rzeczy są do końca dalej dopowiedziane, to tak z Lordem Vaderem, nie można powiedzieć, że padnie na kolana i powie, no dobra. Dobra, przechodzę na ciemną stronę. Natomiast yy, wiemy, że no, nie da się już niczego więcej zrobić dalej. Z Blerem inaczej. Yy, tak jakby, no, nie będę za dużo spoilerał. Okej, okay, natomiast yy, no jeszcze jedna różnica między Loganem a Blarem jest taka, że Logan był kanadyjczykiem. Blair jest bohaterem polskim. Nie użyję określenia na wskroś polskim, dlatego że tak naprawdę... Akcja dzieje się w Polsce, on ma polskie nazwisko i to wszystko tak jest takie bardzo rodzime, natomiast no to nie jest kapitan Polska, nie ma jakichś takich ewidentnych śladów bogojczyźnianego pałowania. Nie ma, nie ma, nie ma też nie ma pastiszu za wiele, bo, bo nie chciałem. chciałem prawdziwego człowieka, no, na tyle na ile jestem w stanie napisać prawdziwego człowieka i narysować, przedstawić w dziwnej sytuacji, na którą w jakiś sposób się godzi, bo... Raz, że nie ma wyboru, a dwa, że nie ma do czego wracać tak naprawdę. Natomiast się okaże, że ta sytuacja też nie jest na tyle komfortowa, żeby w niej zbyt długo tkwić. No, no właśnie, bo Blair jest do pewnego stopnia też na polskim rynku komiksowym taką postacią unikatową. Bardzo modne są teraz komiksy o polskich sub bohaterach, ale to są raczej komiksy pastiszowe, parodiowe rzeczy typu no wydany teraz Człowiek bez szyi, albo Kops, bądź powiedzmy bardziej klasyczne rzeczy typu Ursynowska specgrupa od Rozwałki, to byli super bohaterowie, ale e, cokolwiek o nich można było powiedzieć, oni nie byli na poważnie, natomiast Blerowi udała się taka bardzo trudna sztuka komiks, który w zasadzie w dobie kiedy tylko parodia się broni, jest komiksem na poważnie, a mimo tego nie popada w patos nie popada w jakąś rutynę nie jest śmiesznym mimochodem. No, znaczy, może to jest tak. Może zacznę od innej strony. To jest Amerykanie, dlaczego u nich takie rzeczy przychodzą na poważne? Bo to tak jakby. Przyjrzeć się temu społeczeństwu, tak stąd patrząc oczywiście, bo nie mam perspektywy, nie mieszkałem w Stanach, nawet w życiu tam nie byłem, więc mogę swoje tutaj domysły opierać na filmach, na, na tym co dociera do nas przez media, natomiast to jest mimo wszystko naród, który, który pełen wiary w swoje możliwości i te wszystkich przysłówka i te, że, oni, że może ktoś zacząć szorować buty, a skończyć po prostu jako miliarder i... i może to nie jest prawdziwe, ale to też jest jak, jak, jakieś, jakieś takie podejście do świata. Dlatego łatwiej im traktować faceta, który nagle po prostu zaczął strzelać promieniami yy, z dupy. Przysłowiowej. <laughs> Przysłowiowej. Yy, bo, bo to się wpisuje właśnie w, taki, w takie myślenie o świecie, że każdy może yy, stać się kimś niezwykłym. U nas, u nas jest inna, no jesteśmy trochę takim prześnym narodem, co się lubi pośmiać i tak dalej. A poza tym... Yy, no realia tak jakby no, nie skłaniają do wiary w cokolwiek. No, gdzieś kiedyś mówiłem o tym, że sam osobiście spotkałem się z sytuacją, w której yy, tak jakby yy, ma się całkowitą rację po swojej stronie, a mimo to żaden sąd ani prokuratura nie pomoże. Także to, to, to taki, taka wizytówka naszego o kraju, że, że mimo wszelkich okoliczności, które by sprzyjały... Yy, Czemuś, no to i tak może nam nie wyjść, więc tutaj wszyscy żyją w niepewności, nie tylko wydawcy komiksowi rysownicy, ale, ale przypuszczam, każdy tak naprawdę. No. A jednak w taki pokrętny sposób Blair wpisuje się w polską tradycję związaną też z komiksem. Nie wiem, czy pamiętasz, co bardzo często było publikowane na ostatnich stronach Żbików. Pamiętasz, no, tak. krótkie komiksy o ludziach, którzy zostali odznaczeni medalem za ofiarność i odwagę, o dzielnym marynarzu, który uratował dzieci z płonącego domu, o kobiecie, która uratowała człowieka spod pociągu i tak dalej, i tak dalej, no. prawda, więc no. <laughs> oczywiście możemy się śmiać teraz z kapitana Żwika, że to komuna no, propaganda. W większości to byli. Ech, no tak, żołnierze. Zawsze, zazwyczaj armowcy. proszę zwrócić uwagę. <laughs> Bo to była promocja armo, tak naprawdę. Tak jak... No ale Blair wpisuje się troszeczkę, taki zwykły człowiek, który nagle został super bohaterem, bądź, no powiedzmy, bohaterem kimś więcej, zupełnie na poważnie w Polsce e, i ludzie to kupili. No, tak myślę. też, też same sytuacja. Ja nie tworzyłem żadnych jakichś e, strasznie wydumanych rzeczy typu, typu e, czegoś, co nie mogłoby się wydarzyć. Chodzi mi o sytuacje, w których... No właśnie, Blair raczej ratuje dzieci z płonącego domu, niż ocala drukarnię przed atakiem szalonego naukowca, nie, nie, prawda? Nie, nie, ma, nie ma super wrogów i nie będzie w tym komiksie super wroga z super mocami wrogiem, wrogiem jest trochę społeczeństwo co się pokazało już pod koniec tego pierwszego albumu bo mogą cię tak kochać, że cię po prostu rozdrapią na strzępy na pewno wrogiem będzie tak zwany wymiar sprawiedliwości, który nijak nie będzie mógł się zgodzić z działalnością takiej osoby. No bo jak to jest możliwe, że jakiś facet kurczy na parze bandziorów, jak przecież trzeba ich od razu uniewinnić i wypuścić. I to, to będą na pewno wrogowie i takie polskie realia, prawda? Nie? Natomiast. Natomiast. Opisując sytuację w pierwszym tomie, to były sytuacje, które czytałem w gazetach. No, to, że jakiś facet zatłukł swoje dziecko, to, to nie jest, to swego czasu bardzo się media tym jarały. Takich sytuacji było wiele. Ja akurat nawiązałem blerze do, do bardzo konkretnej, eee, tylko tam zmieniłem, imię chłopca. No i, i, to, i stąd też lepsza wersja życia, bo to jest w ogóle, tam są trzy takie sytuacje, kiedy Blair interweniuje, napad na bank, to też napad na bank w Trakowie słynny, tylko, że w naszej wersji, tej gorszej, ci bandyci zabili te, te kasierki i tam faceta, dostali jakieś wyroki, chyba siecą nawet, eee, facet zabił dziecko, a staruszka pewnie by spłonęła, lepsza wersja życia, no stąd właśnie, że pojawił się taki, taka anomalia, jaką jest Blair, no. I, I po amerykańsku ich z tego wyciąga. No. no właśnie. I teraz tak, pierwszy album, długo wyczekiwany, mocno nakręcony hype, recenzje w większości bardzo pozytywne, nie tylko w środowisku, bo Blair mam wrażenie, jak oceniasz, na ile udało Ci się z Blarem wyjść poza ten zakręty krąg, 500 osób przyjeżdżających do Warszawy i do Łodzi... Komiksiarze mijający się pytkami po szyjkach i kupujący nawzajem swoje komiksy, które sami wydali. Nie, to ja się nie będę miział, jeszcze mi się nie udało wyjść. Znaczy, jest jakieś zainteresowanie. Ten, y, pewnie lepiej zadziała jako całość, ale to dopiero za półtora roku, prawda? Y, wtedy ktoś sceptycznie nastawiony tego komiksu będzie mógł wziąć, przeczytać całość i powie. Mam nadzieję, dobrze. Y, tak na razie dla osób takich niekomiksowych, no to jest urwana opowieść oni chętnie by wiedzieli co dalej może z tego względu jeszcze trudno im wpadać w entuzjazm no ale nie, okej, okay. prasa jest dobra ludzie są zadowoleni lata życia nie są wywalone na marne czyli nie wiem czy zdradziłeś się czy nie ale wynika z tego, że Blair będzie trylogią bo skoro mówisz za półtora roku za pół roku jest drugi tom rozumiem, to widzisz mi tę umknęło czy nie boisz się trochę takiej sytuacji, że pierwszy tom bardzo dobrze przyjęty, a drugi, jeżeli będzie kontynuował tą linię i nie będzie starał się zaskakiwać czytelników, Właśnie może... Właśnie pełen zaskoczeń ten drugi. Będzie pełen zaskoczeń, czyli ta lepsza wersja życia swoją drogą, ale jednak będą zmiany. Tak, nie, drugi ma tytuł Zapomnij o przeszłości. Ja się stawiałem, kurczę, trzeba było nazwać zapomnij, bo przecież generalnie zawsze się zapomina o czymś, co było. Trudno zapomnieć o czymś, co będzie. Ale jak ostatnio raz jeszcze poprawiałem scenariusz, to wiem, że to jest bardzo trafny tytuł, jak najbardziej pasuje. I, i nie, nie, no, nie będzie kontynuował tej linii. Tak, słusznie wiele osób zauważyło, pierwszy to był Origin, tak się nazywa, że jak, jak ten bohater powstaje, tak? tak że, no, a już powstał, no to wiadomo, już go nie będą robić drugi raz. No i stanie tak naprawdę oko w oko znowu z sytuacją, w jakiej się znalazł. I przy tym też stanie z samym sobą oko w oko, bo on też, to jest postać ewoluująca i ona się zmienia. I on, on pod wpływem, pamiętamy, to był zwykły facet rozważający książki po księgarniach, Natomiast teraz już jest super bohaterem. Ja tak by to superboaterstwo też go zmieniło, tak, jego wszechmoc, jego naprawianie świata, ale z drugiej strony no, nie da się naprawiać świata tylko głaskaniem ludzi, więc tak by wiąże się to z mnóstwem różnych wyrzeczeń. Czasami też naprawia się świat przy pomocy zbrodni. Na przykład Batman tak robi wielu amerykańskich bohaterów, co być może nie jest jakoś specjalnie podkreślane, no ale to są to w, w gruncie rzeczy zbrodniarze, którzy mordują na no złych, ale mordują ludzi, no. no. i teraz pytanie, czy ta granica gdzieś się w pewnym momencie nie może zatrzeć. Jest, bo powiedziałem za dużo o tym drugim planie. Nie będzie my wycinali, nie, nie. Czyli jednym słowem tak naprawdę dajesz czytelnikowi komiks superbohaterski, ale z takimi elementami jakby obyczajowymi. No więc wiemy już, kim jest Blair, zwykły superbohater. To jeszcze może na koniec dwie rzeczy. Kim jest Rafał? Zwykły facet, który ma na tyle zryty baniak, żeby w Polsce próbować robić komiksy. i Jeszcze przy tym nie utopić, ale oprócz tego facet, który na co dzień para się... Czym? No właśnie. Właśnie ostatnio mieliśmy spotkanie w Krakowie komiksowe. Mia, miała to być impreza mała, ale zrobiłeś tego spotkanie i tak wyszło, że ja, ja zacząłem w ogóle, bo też była rozmowa o Bleże i mówię, że żeby dawać polskie komiksy, trzeba być frajerem. I Artur Wabik z wydawnictwa Tropos to podłapał i, i w jakiś sposób przyznał mi rację. Yy, ale potem wyszło tak naprawdę, że żeby robić komiksy, no to trzeba się zajmować czymś innym. Ja też się zajmuję czymś innym. Zarabiam w reklamie. Ilustracjach, różnych rzeczach, okolicznościowych komiksach, okładkach, nawet projekty do gier komputerowych robiłem. Także no, tutaj jest zarobek, prawda? A Blair no, to tak, żeby nie zwariować. To jest, to jest, to jest ten moment powietrza w dusznym, w dusznym świecie reklamy, dzięki któremu no, jestem w stanie dalej funkcjonować. No właśnie, ale robiłeś też projekty komiksowe, komercyjne. Robiłeś słynny komiks o papieżu, pracowałeś przy słynnych polskich olimpijczykach. Czy w ogóle istnieje rynek dla kom komercyjnego komiksu w Polsce i czy to jest rynek, który można traktować poważnie? Nie. Znaczy komiks jest wykorzystywany, bo pojęcie o komiksie u nas często jest takie, że wielu tych gości yy, na hasło komiks. Czy to akurat jest chwalebne? Oni widzą na przykład komiksy Wróblewskiego. I, on, I to jest model, do którego no, jeżeli zrobisz drugiego Rublewskiego, to jest okej. Okay. Yy, niestety scenariusze do tego są pisane na kolanie często, za 15 minut do wysłania do, do, do autora. I są takie komiks w sumie pełni rolę jakąś tam służebną, jakąś, nie wiem, no, a zróbmy komiks, bo musimy rozreklamować mydło, czy tam płatki, czy, czy coś, nie? Generalnie nikt się tym nie interesuje, czy to będzie mądre, bo przecież to jest komiks, no to mądre być nie musi, prawda? Także tak po macoszemu, no. Jakie są reakcje na to w środowisku, kiedy na przykład ostatnio Bartek Sztywor który był uznawany za jednego z najpłodniejszych i najciekawszych warszawskich scenarzystów, zaczął brać udział w y, projektach komercyjnych. To podniosło się niedużo, ale jednak kilka głosów krytycznych. Ktoś żartobliwie powiedział, sprzedał się i mógł to być żart, ale to jednak y, y, no, padło. Środowisko patrzy jakoś inaczej. Jest na przykład bardzo wyraźnie wyczuwalne negatywne nastawienie do komiksów historycznych, które uważane są za propagandowe. Czy, wracając do Bartka, ten to fajnie zrobił to, co zrobił. Ja myślę, że Bartek. Bo to jest tak, że czasem ci dadzą. E, pozwolą dać trochę od siebie. I myślę, że Bartek trochę od siebie dał i to rzeczywiście wyglądał fajnie. Gorzej, jak ci ograniczą wszelkie możliwości. jeszcze narysują na kartce szkic, nie? I tak, tak ma być. I jeszcze pokażą właśnie tego wróblewskiego. Tak ma być. Także. że jeżeli wróblewskiego. Tak, no właśnie. Nie tak. No, Jezus. No, tak też bywał. W każdym razie... O co było pytanie? O, na, o nastawienie środowiska do pracy przy no właśnie, komercji. Tak, tak. Nie, no, nikt, nikt mnie nie linczuje. Myślę, większość, dużo rysowników. Pierwnowski, Truściński, Tomaszewski. Wszyscy ludzie pracują w reklamie. Pewnie wielu z młodego pokolenia. Adler. Cała grupa osób. No cóż, już no z czegoś musimy żyć. Prawda, żeby... Ja traktuję to generalnie jako takie ćwiczenia fizyczne. No, gdzieś kiedyś czytałem, że Prince wstaje o 9 rano i brzdąka na gitarze do dwunastej. Czyli taki, taki odpowiednik robienia pompek w więzieniu. No, w każdym razie gdzieś te ćwiczenia muszą być. Gdybym się zajmował czymś innym, nie miałbym na to czasu, nie rysowałbym. I, i pewnie robiłbym to, co robię, dużo gorzej. A mam szansę tak jakby... No, te, Poszerzać swoje możliwości, cały czas rysując, a że robię do reklamy, nie ma w tym nic, jeżeli robię to przyzwoicie, a tak mi się wydaje, to wygląda, nie ma w tym nic złego, no. natomiast no, często moich rzeczy nigdzie nie widać na świecie, ja narysowałem przez ostatnie 7 lat z 10 tysięcy rysunków storyboardowych, jak nic, pewnie nawet trochę więcej już w tej chwili. Ee, świat nie widział, tam czasem coś gdzieś pokaże, ale generalnie jest to nic, nic, z czym można by się afiszować. Nie dlatego, że one są marne jakościowo, no ale jak to zaprezentować? Raz, że klient nie chce, nie wolno wszystkiego pokazać, bo to są ich pomysły. Dwa, że to w sumie ma, jest na użytek ich wewnętrzny i ląduje i tak prędzej czy później w koszu. Nie? Dopiero po latach można gdzieś tam, gdzieś tam się pochwalić. I to też po, poszczególnymi kadrami nie można całej historii pokazać. Także no, tak, tak wygląda ta praca. Trochę inaczej jest, jak się uda, uda zrobić jakiś rysunek do publikacji, czy na billboard i tak dalej. No. No, ale akurat o ile Bartek Sztybor mógł coś wymyślić, jakąś swoją inwencję sprzedać, o tyle rysownik chyba jest, tak mi się wydaje, bardziej ograniczony. No. Czasem mu pozwolą, czasem nie. No właśnie, więc yy, proszę Państwa, Rafał Szłapa, ojciec Blera, którego jeżeli jeszcze nie czytaliście, to powinniście się z nim zapoznać. Jest do dostania pierwszy album, drugi już za pół roku w Łodzi będzie także do dostania. Chcesz powiedzieć słuchaczom jeszcze coś na koniec, żeby ich zachęcić, zniechęcić, obrazić albo cokolwiek innego? Nie wiem, myślę, że warto się z tą historią zapoznać. Niesie w sobie jeszcze bardzo wiele niespodzianek i zaskoczeń. Mam nadzieję, że nie obrażą się na mnie fani komiksu superbohaterskiego w tej drugiej części, Fani komiksu innego być może no, się zdziwią. Myślę, że dokładam starań i maksimum swego czasu, żeby dać światu produkt przyzwoity. Także żeby nikt się nie musiał wstydzić, że to czyta, żebym ja się nie musiał wstydzić, że to narysowałem i, i mam nadzieję, że tak to dalej będzie się układać. A potem tłumaczymy i jedziemy z tym do Ameryki. Dziękuję bardzo.